Właśnie witamy w podcaście o numerze 99. Właśnie taki tytuł ma utwór grupy Toto, który otworzył nasz dzisiejszy odcinek 99. Serdecznie zapraszamy dzisiaj na podcast troszeczkę inny niż zazwyczaj. Podcast podcastowo-radiowy, a w zasadzie bardzo, bardzo radiowy. Podcast będzie utworzony przez ludzi, którzy tworzą właśnie podcast przez ludzi, którzy tworzą radio, bo przecież podcast to właśnie takie trochę inne radio. Zatem zapraszamy dzisiaj chyba na dłuższy podcast. Mam wrażenie, że w 50 minutach nie, się nie zmieścimy. I zapraszam na słuchanie. Zapraszam do radiodbiorników. zapraszam do po prostu do spędzenia tej godziny z nami, z ludźmi, którzy tworzą radio. Takie trochę inne radio. I, never it would I, feel quite I don't want to hurt you I would work out. No one to You know I love you Two podcasts podcast you took called La Orwolf. Charles był rozsądnym młodzieńcem. Uważał też, że w miarę możliwości należy dbać o własne interesy. Tego wieczora zaproponował, by w domu zainstalowano radioodbiornik. Pani Harter, i tak już wstrząśnięta myślą o windzie, była tej propozycji niechętna i mocno nią zaniepokojona. Charles natomiast z zapałem ją do tych innowacji przekonywał. Nie przepadam za tymi nowomodnymi wymysłami. Te fale, no wiesz, elektryczne fale, o. mogą mi zaszkodzić. Charles, pełnym wyższości, lecz uprzejmym tonem, dowodził niesłuszności tych oba. Pani Harter nic wprawdzie na ten temat nie wiedziała, ale uparcie obstawała przy swoim zdaniu i nie dawała się przekonać. Cała ta elektryczność... Możesz mówić, co chcesz, Charles, ale niektórym ludziom elektryczność naprawdę szkodzi. Przed burzą zawsze miewam okropne bóle głowy. No, wiem coś o tym. Droga ciociu Mary, pozwól, że ci wyjaśnię istotę tej sprawy. Uchodził za autorytet w tej dziedzinie, wygłosił więc nieco przydługi wykład na ten temat – Podniecając się w trakcie mówienia, opowiadał o emisji fal dalekiego i bliskiego zasięgu, o wysokiej i niskiej częstotliwości, o wzmacniaczach i kondensatorach. Pani Harter, zasypana lawiną niezrozumiałych dla siebie słów, poddała się w końcu. O, oczywiście, Charles... Jeśli naprawdę uważasz... Droga ciociu Mary, tego właśnie ci trzeba, żeby odegnać czarne myśli i tak dalej. Podcast 99. Poprosiłem ludzi, którzy tworzyli polski podcasting. Poprosiłem ludzi, którzy są uważani za filary polskiego podcastingu, by wyrazili swoje zdanie, by powiedzieli, co myślą na temat tego, co państwo za chwilę usłyszą? Krótka taka, krótkie takie przypomnienie m, m, audycji z początku, e, z początku lipca, która, która, jak dla mnie była bardzo ważna. Agnieszka potem, e, Ginny będzie się pytać, a proszę posłuchać, nie będę uprzedzał faktów, ale, ale Agnieszka będzie mi się pytać, dlaczego o tym robię podcast? Proszę posłuchać, proszę poczekać jeszcze chwilę, ale, ale właśnie o tym wydarzeniu, o odejściu Marka Niedrzyckiego z Radia Publicznego będzie dzisiejszy podcast i będą dzisiejsze wypowiedzi moich gości. I cóż, posłuchajmy. Bezkompromisowy, nieprzewidywalny, nieobliczalny, oryginalny, czyli po prostu Filip Dawidziński Wprost z zielonej Irlandii, co tydzień, co wtorek Co jeszcze Filip mógłby dla was zrobić? Podcast nie tylko dla orłów Podejdź bliżej Jański jest 11.30, studium Marek Niedźwiecki, dzień dobry Marku Dzień dobry, witam To będzie najtrudniejsza rozmowa o naszym życiu? Nie, na bo szans będzie po prostu ja, Troszkę serce ci wali, bo mnie wiem. Tak, troszkę mi wali, tak, tak, tak. Właściwie mógłbym powiedzieć, że wszystko, co chcę powiedzieć, jest w tej następnej piosence, bo głos mi się łamie i pewnie za długo nie pogadamy. No ale chciałem podziękować i Tobie, i słuchaczom 25 lat kawał czasu. A może zadam jednak kilka pytań. No, nie pytam Cię o powody, bo pewnie do końca nie poznamy. Ty, ty sam nie chcesz o nich mówić. No ale zapytam, jak długo podejmowałeś te decyzje? Oj tak, mniej więcej od tysięcznego wydania listy. Tak myślę, że to tak jakoś było. Także i tak długo się ze sobą y, borykałem, żeby podjąć te decyzje. Myślę, że y, każdy w życiu podejmuje ważne decyzje. To jest jedna z moich najważniejszych. Ta pierwsza najważniejsza to było podjęcie pracy w Trójce, a ta druga y, y, po 25 latach. Zmiana trochę w życiu. Znam twoją wrażliwość i wiem, że to jest tak, że na pewno teraz... Bo nie chcę cię uśmiercać, bo to, to jest tak, że ty ciągle jesteś, ale... No i mam nadzieję, że te 30 list, które poprowadziłeś, to cię obowiązują do tego, żeby w ten piątek pojawić się na antenie. Ja chcę, powie ja chcę powiedzieć tak, że no, teraz, w tych dniach, ale to już tak chyba będzie do końca twojego życia, że... Przed twoimi oczami będą zawsze ci ludzie, z którymi pracowałeś razem. No przecież nie rozstajemy się i nie, nie żegnamy. Odchodzimy na momencik od siebie. ale no, to... Bo, bo, bo ja nie wierzysz to w życie pozaradiowe i ja, ja, ja ciągle ufam, że nie wierzysz w życie pozatrójkowe. Wiesz, to tak, tak jak mówię, no, przychodzi moment na podjęcie ważnych decyzji. Podjąłem decyzję, że chcę się wynieść z Warszawy, że chcę zbudować dom, że chcę mieszkać gdzie indziej. I może to też spowodowało, że... Pomyślałem, że teraz albo nigdy, no i stało się to teraz. E, czy coś dla Ciebie w życiu jeszcze będzie tak ważne jak program trzeci? Nie. To były najważniejsze lata w moim życiu. E, dzisiaj czytałem od rana listy od Państwa. Tak jest pół na pół. W jest dziękuję, a w jest chłopie, zepsułeś mi wczoraj dzień. Przepraszam, że zepsułem Państwu ten dzień. No i myślę, że to już wystarczy. Marek, bardzo Ci dziękujemy za wszystko. Ja ciągle wierzę, że to wszystko jeszcze się zmieni. Bardzo proszę posłuchać. Bardzo, Bardzo dzięki, Piotrek. Proszę posłuchać tej piosenki uważnie, bo to jest piosenka właśnie o mnie i o trójce. Piosenka, tak, piosenka. Thought that come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say. Goodbye For all the joy we shared All that time we had to spend Now if I had one wish I'd want forever back again To your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. last forever There's peace in where you are Maybe all I need to know And if I listen to my heart Hear your laughter once more, and so I've got to say I'm just glad you came my way. It's not easy to say goodbye. Serce ciągle zali. Trzymaliśmy się z Markiem. Poryczymy sobie pewnie wieczorem. A właściwie to zapomniałem powiedzieć, że mogliśmy to sparafrazować to powiedzenie z filmu. Płacz, Marek, płacz. A dlaczego? Na okoliczność. Do not mix the following jingle package with any adult contemporary song. Not with oldies. Nor classical music. Mix it. With today's hits It sounds like In English Listen Today's best music mówię Jacek Artyvia, kiedyś z podcasting.pl, teraz podcaster bez podcastu, kiedyś z Lublica, teraz z Londynu Filip poprosił mnie o to, bym wypowiedział się w temacie, pan Marek Nieźwiecki, lista przebojów programu trzeciego, program trzeci, a sprawa polska. I co ja o tym myślę? Myślę, że nie będę szczególnie oryginalny, jeśli powiem, że program trzeci, cały program trzeci, nie tylko lista, nie tylko pan Marek Nieźwiecki, to ludzie, którzy wywarli na mnie olbrzymi wpływ w okresie, który był bardzo ważny, w okresie wchodzenia w wiek nastoletni, Um, lista przebywów programu trzeciego powstała zdaje się zdaje w 1982 roku, a jak gdzieś w 1982-83 zacząłem słuchać programu trzeciego i oczywiście listy. Wcześniej radio kojarzyło mi się z czymś nudnym, z programem Pierwszym Polskiego Radia, z informacjami o tym ile było no, albo przybyło w, Zawicho w zawichoście um, z utworami pani Wiolety z Mareli Rodowicz czy pana Połomskiego. A więc um, artystów, którzy zupełnie e, jakoś do mnie nie trafiali. E, nie, ta, nie ten target, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Radio było właściwie czymś nudnym, czymś, czymś, czego się nie słuchało. E, do czasu, aż w domu pojawił się radiomagnetofon kasetowy e, na licencji Grundiga. E, I to było gdzieś w okolicach e, lata 1981, e, może 1982 roku. E, a potem to były jakieś żniwa i zdaje się wtedy zobaczyłem w telewizji po raz pierwszy bardzo siermierzny polski teledysk do utworu Lokomotywa Zagłoszenia Perfektu i zdają sobie sprawę, że istnieje muzyka, która jest ciekawsza, przynajmniej dla mnie, niż cała sala śpiewa z nami na przykład. Z całym szacunkiem dla, dla tych, którzy lubią ten utwór i lubią pana Połomskiego i w świat muzyki rockowej wprowadzali mnie moi bracia świateczni którzy mieli już płyty i interesowali się takimi zespołami jak Led Zeppelin, ACDC, Lady Punk Perfect. i dla, dla nich to już nie była nowości oni chętnie wprowadzali mnie w ten świat rock'n'rolla i później pożyczali mi płyty, ja te płyty sobie przegrywałem no jakoś to się kręciło ale jeszcze nie znałem programu trzeciego i zimą, pamiętam, to była strasznie, strasznie, strasznie ostra zima, zmarł mój dziadek i na pogrzeb przyjechała rodzina z Krakowa, a w tej rodzinie znajdowali się inni bracia ciateczni, którzy nauczyli mnie jak spirytusem i wacikiem czyścić głowicę magnetofonu i zapytali, czy słuchał programu trzeciego. Odpowiedziałem, że nie wiem, kto to jest, no więc wyjaśnili mi, gdzie na, na tej skali radiowej szukać się programu trzeciego. Który przycisk wcisnąć, jaki zakres fal włączyć, I, i od tamtego czasu zacząłem słuchać listy w trójki. No i stała się ona dla mnie głównym źródłem informacji o, o tym, co nowe w muzyce, co ciekawe w muzyce. I to było święto. O ile w ciągu tygodnia, wtedy jeszcze byłem w postałówce, miałem różne zajęcia, nie mogłem cały czas słuchać radia to lista Przebojów Trójki była takim wywalczonym przeze mnie czasem, e, zastrzeżonym tylko i wyłącznie dla mnie. I pamiętam, e, jakie emocje wzbudzała, bardzo silne. Ja szczególnie e, wtedy, kiedy chciałem coś nagrać, bo oczywiście nie można było kupić płyty z, z nagraniami wykonawców, e, których chciałem nagle posłuchać. E, e, I czekałem dwie godziny, aż ten utwór, który uwielbiam, dotrze do pierwszego, drugiego albo trzeciego miejsca na liście no i wtedy pan Marek zaczynał opowiadać o grzybach i wtedy coś mi trafiało, ale z czasem zrozumiałem, że, że to jest jego teatr wyobraźni, coś, co wspaniale tworzy, coś, co jest niepowtarzalne i coś, co wydaje się takie proste i łatwe, a jest w rzeczywistości dość trudne. To jest wielka sztuka i tego, tego mnie nauczył, że, że to trzeba szanować. Szczególnie wtedy to zrozumiałem, kiedy sam musiałem wsiąść przed mikrofonem i coś tam wydukać i zrozumiałem, że to nie jest takie proste e, tworzenie teatru wyobraźni i prowadzenie programu to była wielka lekcja pokory czy żałuję, że pan Marek odchodzi z programu trzeciego? No, na pewno tak, w jakimś sensie żałuję a z drugiej strony przecież jest panem własnego osu i może robić co mu się podoba i nam nic do tego oczywiście jest instytucją i to oznacza duże zmiany zarówno dla programu trzeciego, jak i radiostacji, do której przechodzi. Ale myślę, że, że ma następców innych, mających inny styl. Nikt nie jest w stanie naśladować pana Marka, ani Wojciecha Hamana ani wielu innych redaktorów, którzy pracują czy pracowali w tym programie i z którymi się zżyliśmy wszyscy. I będzie trudno zastąpić tą wielką wyrwę po Pana Marku, ale z drugiej strony może dać też nas młodszym kolegom, a ja będę starał się Pana Marka cały czas słuchać. Nie zapominając o programie trzecim, właściwie jest to jedyna radiostacja, której słucham. Nie słucham RMF-u, nie słucham Radia Z czy innych stacji, bo one do mnie nie trafiają. Ja ukształtowałem się, wszedłem w życie nastoletnie i dorosłe, później razem z programem trzecim. Więc pewnie ciągle będę go słuchał. Jest to pierwsza stacja, jaką programuję w nowym samochodzie, jest to pierwsza stacja, jaką włączam w domu, czy pierwsza stacja, którą słucham przez internet. Dlatego trudno jest mi wybrać, pomiędzy programem trzecim, a panem Markiem pewnie będę słuchał i jednego, i drugiego i jednych i drugich właściwie powinno powiedzieć. Cóż mogę więcej od siebie dodać? Chciałem po prostu podziękować panu Markowi i wszystkim pracownikom programu trzeciego i twórcom listy przebojów w szczególności za te wiele lat, kilkanaście, no już więcej nawet ponad 20 lat dostarczania mi wspaniałej rozrywki i dobrej muzyki i świetnego programu radiowego, którego nie można spotkać odpowiednika, którego nie można spotkać za granicą i jest to coś, z czego możemy być dumni, nawet jeżeli nam się nie podobają niektóre ramówki czy zmiany, czy styl prowadzenia, ciągle trójka jest radiem dla ludzi, którzy myślą. To jest radio raczej niszowe, bardziej niszowe niż masowe i tak jest dobrze, tak tak dobrze by, aby, aby było nadal. Jeszcze raz dziękuję panu Markowi i wszystkim pracownikom programu III za te wiele lat i obiecuję słuchać dalej. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Słuchać rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla orów. Wkrótce potem zainstalowano zaleconą przez doktora Mejnela windę co niemal przyprawiło o śmierć panią Harter, która podobnie jak wiele starych dam czuła głęboką niechęć do kręcących się po domu obcych ludzi. Wszystkich ich bez wyjątku podejrzewała o złe zamiary wobec jej starych sreber. Po w domu pojawił się radioodbiornik. Pani Harter długo i nieufnie przyglądała się temu odpychającemu przedmiotowi wielkiej, paskudnej, najeżonej pokrętłami skrzynce. Charles musiał wykrzesać z siebie cały entuzjazm, by ją do radia przekonać. Czuł się w swoim żywiole, kręcąc gałkami i elokwentnie perorując. Pani Harter siedziała w fotelu, słuchając cierpliwie i uprzejmie jego wywodów, ale w jej umyśle zakorzenione było przeświadczenie, że wszystkie te nowo modne wynalazki są po prostu skończoną bzdurą. Posłuchaj, ciociu Mary, złapaliśmy Berlin A, Czy to nie wspaniałe? Czy słyszysz tego jego mościa? Nie słyszę niczego, z wyjątkiem głośnych szumów i trzasków. A. Wam Nie, nie, to ja nie jestem Zulu Gula, tylko Marek Niedźwiecki Dzień dobry, witam państwa, 9 minut po godzinie 18. 1266 Wydanie naszej listy przed nami 5 dzień maja, wczoraj była Fajna data, 04, 05, 06 No ale dzisiaj też jest fajnie 05, 05, 06 Zaczynamy Nasz teatrzyk od piosenki, która yy, wygrała poprzednie notowanie. To żadna niespodzianka David Gilmour i przyjaciele On an Island nasz numer jeden z przed tygodnia. Um, zatem mamy tu obok taką jedną blondynkę, lekko chyba farbowaną. Aha, ruda! Była źruda na początku, teraz już trochę wyblakło. Chciałem się spytać, Aga, Aga, obiekt weschnięć wielu słuchaczy, słuchaczy nie słuchaczek, chociaż nie wiadomo, cholerka, raz dziewczyna, raz chłopaczek, tak to bywa w życiu, ja się nie wspaniam. Chciałem się spytać, kiedy zaczęłaś słuchać tak um, świadomie radia w podtekście trójki, czy w ogóle słuchałaś trójkę, czy byłaś jakoś z tym związana? Właśnie, no tego trzeba zacząć, bo ja z trójką nie byłam związana prawie w ogóle usłyszałam o tym, że w ogóle jest takie że ja w ogóle byłam poza radiem przez całe swoje dzieciństwo, młodość wczesną bardzo, aż do późnego kwietu starości nie byłam z radiem za bardzo jakoś tak strasznie, strasznie związana muszę przyznać, że jako dziecko komercji wyrosłam na RMF-ie więc generalnie tej stacji najbardziej słuchałam Zetki niespecjalnie, bo była dla mnie zbyt dorosła RMF był kiedyś fajnie, tak z 10 lat temu Właśnie pamiętam. 10 lat no. temu właśnie słuchałam wiesz, listy przy Bohop na przykład, nie wiem, czy kojarzysz było parę fajnych rzeczy w RMF-ie, natomiast faktycznie dopiero na studiach ktoś mi powiedział, że jest bardzo fajne Radio Trójka I, i zaczęłam dopiero wtedy tak naprawdę na studiach, tak, muszę powiedzieć że dopiero na studiach zaczęłam słuchać świadomie radio Trójki nie wiem, czy ktoś zesłał, czy pamięta taką audycję w radiu RMF. To była niedziela chyba 20, 20 albo 21 albo 22. Nie pamiętam dokładnie już teraz. E, audycja nazywała się J223. O tak, tak, tak. Bardzo dobra audycja. Marcin Wrona, e, Monter oraz e, ten trzeci Jędrych. Po prostu to było coś takiego jakby. Obcy pokazywali klasy. Tak. Takie nowe wcielenie nie tylko dla orów, które kiedyś leciało w trójce o godzinie w soboty, po liście przebojów dawno, dawno temu. Takie nowoczesne wcielenie, właśnie, może nie kabaretu, ale takiej rozrywkowej audycji radiowej, coś w tym stylu. I, I to też pamiętam, to też mnie pamiętam bardzo stymulowało. Kiedyś dawno temu ja bardzo dużo słuchałem zawsze radio, kiedyś w radiu się troszeczkę w poznańskim udzielałem. Zresztą Ty, Aga, też na naszym pierwszym spotkaniu powiedziałaś, spytałaś się Filip, a czy podcast to jest takie radio, albo coś w tym stylu? No tak było. Czy możesz powiedzieć teraz to, co ja powiedziałem, e, jakby jakbym cię pytał? Ja to teraz wytnę, nie? Ale także... Filip, czy podcast to jest takie radio? Możesz powiedzieć coś takiego? Filip, czy podcast to jest takie radio? Nie, zbyt aktorsko, dobrze. Nie, Dobrze, dobrze, dobrze. wyszło. Właśnie. E, I tak mnie zapytałaś. E, a ja ci odpowiedziałem. Tak, podcast to jest takie trochę inne radio. Bo wiesz... Teraz możesz powiedzieć to. Bo wiesz, bo ja kiedyś... Mm, nagrywałam jingle, udzielałam głosu do radia. Takie, tak, powiesz to co? nagrywałaś kiedyś, nie? bo no, tak... no, nagrywałam, no, ale to w ogóle no. strasznie z dupy. No ale może ci tak takie jakoś. powiedzieć, żebyśmy zrobili taki mini-dialog tam śmieszny. Bo wiesz, bo ja no, nagrywałam no, tam jingle. Ale to jest bez sensu, bo ja nie lubię się chwalić. No to, ale tylko, że jingle. Ale no to ja się nie lubię to. chwalić w dalszym ciągu. No dobrze. No to Aha. ty możesz za mnie to powiedzieć. Aha. No wiesz, bo nagrywałam kiedyś jingle w radiu, wiesz? I, I myślę, że tu może mi się przydała. No i tak Agnieszka powiedziała. Właśnie. Ale właśnie tak wcale nie było, nie, to są plotki mi pomówienia, ja się z tym wcale nie zgadzam, bo to Filip mi zaproponował, czy ja bym nie chciała y, z nim coś w tym podcaście działać, a nie było tak wcale, że, że ja chciałam i tak dalej, to w ogóle nie w tą stronę jest. Ja się nie zgadzam z przedmówcą. No Ale troszeczkę jak mówiłaś, że tam gdzie kiedyś się w radził udzielałaś. Oj, udzielałam się i troszeczkę, no ale to.. Kawę robiłaś? Te sprawy? Kawa to teraz robię cicho. A, nie, nie, generalnie to podkładałam głos po prostu pod jakieś tam reklamy. Ginger jakby. mnie 53 euro skasowała za kawę. Dzisiaj, właśnie przed chwilą. 53 euro. Dałem mi do ręki. I nawet nie chciał pokwitowania. <śmiech> nie wiesz nigdy kobiecie. Tak, dobrą radę ci dam. Dobrze, kończymy nasze wejście. Posłuchajmy teraz, co ma do powiedzenia, co ma do powiedzenia Borys Kozielski na temat. Radia na temat trójki, na temat odejścia na temat odejścia na temat odejścia po prostu Marka z Radia. Borys Podoba mi się imię Borys. Właśnie, Podobnie. mi też się podoba Ale to czy to nie uważasz, że to jest takie lekko starorosyjskie imię Borys? Ej no jest strasznie starorosyjskie imię i to, to kojarzy mi się Jezu, kojarzy mi się to w ogóle z jakimś dużym psem też <laughs> Okej, <Okay>, Filip <laughs> <okay, laughs> <okay. laughs> <Billy> właśnie wylał <laughs> na nas Spodnie. Nie, ale to mi teraz, abstrahując w ogóle od tego, nie wiem dlaczego. Kojarzy mi się z czymś dużym, z, z, albo z dużym człowiekiem, albo z dużym psem, jakoś tak. Nie wiem, dlaczego mam takie skojarzenia, no, ale jednak Borys to Borys. Magia Radia. Nikt nie wie, jak wygląda Borys. Może jest wielki i duży, nikt tego nie wie. Tu radio, przepraszam, tu podcast. Nie tylko dla Orłów z Zielonej Irlandii. Halo, halo, witaj Filipie, mówi Warszawa do Dublina, witam serdecznie Twoich słuchaczy. Poprosiłeś mnie o krótką wypowiedź na temat Marka Niedźwieckiego i jego odejścia z Trójki. Właściwie to nie bardzo wiem, co, co mam Ci powiedzieć, no, wiem, że dla słuchaczy, którzy nie mają dostępu do radia Złote Przeboje. Jest to duża strata. Nie będą mogli słyszeć znajomego głosu od wielu lat. Na pewno Marek Niedźwiecki stworzył wiele audycji, które zapadną jakoś nam w pamięć i będzie nam ich brakować. Ale myślę, że będzie tworzył również coś zupełnie nowego, coś co będzie również wartościowe. A być może będzie poprzez internet mogło dotrzeć do tych słuchaczy, którzy Będą mieli ochotę, żeby go usłyszeć. Ja obserwując to, co się dzieje w Trójce, może troszkę zbyt blisko, bo, bo zbyt blisko swego czasu zacząłem oglądać to, co się tam dzieje. Tak zauważyłem, że Marek Niedźwiecki od jakiegoś czasu tak się oddala od Trójki. Nie wiem dlaczego. Szefowie tego nie widzieli, może Szczególnie pan Skowroński, który jest nowym dyrektorem, wydawałoby się, że będzie bardzo wrażliwy na takie osobowości jak Marek Niedźwiecki, Właśnie w, taki, w takim czasie, gdy przywraca się do radia, szczególnie w Trójce, wartość osobowości osób prowadzących audycję, dziwne jest, że, że Marek Niedźwiecki akurat odchodzi. Co go do tego skłoniło? No Możemy tylko jakoś tak luźno dywagować, ale wydaje mi się, że brak perspektyw jakiegoś realizacji własnych marzeń. Widocznie, widocznie nie mógł zrealizować niektórych swoich marzeń dotyczących radia albo w ogóle życia zawodowego. Nie wiem, czy były to ambicje finansowe, czy ambicje Dotyczące konkretnych pomysłów i ich realizacji, no ale widać, że, że jeszcze brakuje jakiejś takiej normalności. Dlaczego Marek Niedzielski nie może prowadzić audycji w polskim radiu i jednocześnie gdzie indziej? Prawda? Być może jest jakieś zastrzeżenie w umowach podpisywanych z polskim radiem o czym słyszałem już od młodych dziennikarzy podpisując umowę z Polskim Radiem e, zobowiązują się, że nie będą współpracować z innymi rozgłośniami. No ale w przypadku takich osobowości jak Marek Niedźwiecki czy Wojciech Mann e, taka umowa powinna być chyba negocjowana i, i wydaje się no, troszkę absurdalna. E, Wojciech Mann przecież pracuje i, i w telewizji i w różnych innych rozgłośniach, ma własne radio i jakoś nie przeszkadza to, żeby, żeby prowadził również audycję w Polskim Radiu no Trochę się rozgadałem, może nie na temat. E, Marek w każdym razie nie bardzo ujawnił e, powody swojego odejścia z Trójki. Dla wszystkich e, w Trójce było to wielkie zaskoczenie, dla szefów też nic nie mówił o tym, że odejdzie. No, Ale tak jak mówię, no, e, cały jego pobyt w tym radiu już od dłuższego czasu, od kilku ładnych lat... No, jak gdyby świadczył o tym, że, że, że czegoś mu brakuje, że, że się nie rozwija, że nie rozwija swoich audycji, nie tworzy niczego nowego, że, że jak gdyby ciągle obraca się w kręgu tego, co już wcześniej stworzył, co już wypracował, odcinał kupony od, od tych audycji, które wcześniej stworzył. Na pewno nigdy nie zapomnimy listy przebojów, którą on stworzył, wykreował. Kupiłem 25 płyt z, z tą listą przeboju. Wydaje mi się, że wspaniałe dzieło, które e, no, jest gdzieś tam w, zapadło w naszych duszach i, i, i będzie, będzie jakoś istnieć lista przebojów programu trzeciego może będzie dalej, może nie, nie wiem już nie słuchałem ostatniej listy, w której Baron zdaje się wspominki zrobił dotyczące Niedźwieckiego. ale w radio można zrobić dużo nowych rzeczy, szczególnie w trójce w tej chwili, posłuchajcie na przykład niesłychanej historii według rock'n'rolla którą robi Piotr Metz. Posłuchajcie nowych audycji, na przykład Bukartyka w sobotę o 10. Bukarty, Piotr Bukarty, który jest właściwie piosenkarzem, ferietonistą, muzycznym, robi rewelacyjne audycje w tej chwili. Tworzy się nowe radio właśnie w polskim radiu, właśnie w Trójce. I odejście w takim momencie Marka Niedźwiedzkiego, no takie bulwersujące troszkę, ale jeszcze jedna ważna rzecz, odchodzi do radia, które jest własnością Agory, spółki, która podkupiła Adama Fijałkowskiego, który był wcześniej dyrektorem Trójki i on razem z Markiem Niedźwiedzkim prawdopodobnie będzie miał tworzyć to radio. Wygląda na to, że Agora chce zbudować silną, silną jakąś rozgłośnię własną i być może o zasięgu ogólnopolskim, czego wszystkim słuchaczom zagranicznym życzę bo, i, i tym tutaj w Polsce, bo będą mogli wszyscy słuchać również audycji Marka Niedźwieckiego. Trochę chaotycznie mówię o tym, ja już Marka Niedźwieckiego nie słuchałem od ładnych 5-6 lat, te audycje, no te, które udało mi się jakoś usłyszeć jadąc samochodem i gdy nie miałem nic innego do zrobienia, to nie przełączałem ich nosą, bardzo przyjemnie się ich słuchało bardzo fajna muzyka była w nich prezentowana, ale tak jak mówiłem, braku, brakuje mi jakiegoś takiego powiewu świeżości powiewu a, jakiegoś pomysłu pomysłu na radio, pomysłu na audycję no to tyle, zostawiam Was z takimi refleksjami trzymajcie się tam e, za granicą, do, do usłyszenia z Zielonej Irlandii, z Wyspy za Marzami, henna z krajach wspólnoty europejskiej nadaje nie tylko dla orłów. Pani Hart, początkowo przeciwna temu wynalazkowi, z czasem zaczęła go tolerować, a w końcu zaczął on ją nawet fascynować. Chętnie korzystała z radia, kiedy Charlesa nie było w domu. Kłopot z Charlesem polegał bowiem na tym, że nie potrafił ani przez chwilę zostawić skrzynki w spokoju. Pani Harter, siedząc wygodnie w fotelu i słuchając jakiegoś koncertu symfonicznego, wykładu o Lucrecji Borgi czy audycji poświęconej faunie stawów, czuła się szczęśliwa i pogodzona ze światem. Z Charlesem wyglądało to zupełnie inaczej. Panującą w jej duszy harmonię zakłócały piskliwe dysonanse, kiedy z entuzjazmem usiłował on łapać zagraniczne stacje. Dopiero gdy Charles udawał się wraz z przyjaciółmi na kolację do miasta, pani Harter mogła naprawdę cieszyć się radiem. Przekręcała dwie gałki, zasiadała wygodnie w fotelu i słuchała wieczornych programów. Chciałabym ja Cię zapytać, Filip, dlaczego zrobisz z tego taką wielką aferę? No, Marek Niedźwiecki sobie pracował gdzieś tam w radiu, znaczy no, nie gdzieś tam, generalnie w Radiu Trójce, świetnym radiu, naprawdę, które no, powiedzmy sobie szczerze, nie miało przez długi, długi czas konkurencji. Dlatego ludzie robili to, co kochali, dlatego byli tak świetnymi artystami, którzy potrafili zrobić no, naprawdę z listy przeboje w arcydzieło. Natomiast no, no przyszedł teraz do innego radia. No i co z tego? Proszę powiedz mi, czy to umniejsza w jakiś sposób? Nie, nie wziął się za hałturę. A może się wziął? Ja nie wiem. Wziął się? Czyli pytasz o moje zdanie, tak? No tak. tak. Ja uważam... Cholerka. co jakby powiedzieć, wybrnąć z tego. Nie, nie uważam, że, że, że robi źle. Nie uważam, że... Nie uważam, że powinien być przy Trójce na amen, na zawsze. Powinien robić to, co mu sprawia przyjemność, powinien robić to, co, co uważa. Okej, okay, jest osobą publiczną poniekąd, bo tyle lat już w radiu pracuje, jest przypisany do radia, to chyba 25 lat, chyba w Trójce, czy ileś? Tak, ja, 20 lat chyba w Trójce. No, no lista miała jakieś 18 lat, niedawno coś... Coś tak mi tutaj dźwięczy. Nie uważam, że zrobił źle. Uważam, może przestało go dobawić, może przestało go to... Ale dlaczego nie wiem, robisz z tego taką wielką aferę? Nie robię, badania, nie robię afery. Nie, nie robię afery, ale to jest osoba, która współtworzyła jakby radio publiczne w Polsce na bardzo wysokim poziomie. To jest tak samo, jakby na przykład Piotr Kaczkowski odszedł radia. Jakby jak, no nie wiem, nie mam jeszcze może innych przykładów, no jak Piotr Metz odszedł z RMF FM i teraz pracuje w Trójce. Nie było wtedy takiego wielkiego poruszenia, no ale są to osoby bardzo ważne dla polskiej radiofonii i może nie robię z tego jakiejś afery, ale jest to wydarzenie takie... A może e... chodzi o to, że on pracował e, w radiu publicznym i teraz przeniósł się jakby na to nie patrzeć do radia prywatnego. Wiesz, jak Met przeszedł e, z komercyjnego radia do publicznego, no to wiesz, cacy i grzeczny mm. i w ogóle wszyscy chwała mu za to. A teraz może, wiesz, nie wiadomo o co poszło mm. tak naprawdę, nie wiadomo jakie są powody tej zmiany ja nie wiem... Ja bym się nad tym tak nie roztrząsała, wiesz? Nie, znaczy ja też nie chcę się roztrząsać, nie chcę z tego podcastu robić, mówię, jakiegoś podcastu aferowego, czy, czy po prostu... Skandal! Sk skandal, nie chcę robić z tego jakiejś e, tragedii, po prostu chcę to gdzieś zaznaczyć, bo może ktoś, ktoś nie będzie o tym wiedział, nie będzie, nie będzie słuchał, nie będzie, nie będzie wiedział, po prostu uważam, że jest to ważna rzecz dla mnie, dla człowieka, który się zajmuje poniekąd radiem, tak, ginger, skończyła się kawa za 53 euro, chyba będzie trzeba iść po następną. Muszę ich wyjąć z bankomatu, następne 48 euro. Jezu, nie wybaczysz mi tego, tak? Tak, nie, no wybaczę Ci. poprosiłam tylko szefa o 53 euro na waciki. Czy to takie wielkie wydarzenie? Nie, no, ale czy ja, ja od razu Ci powiedziałem, że dostaniesz tą kasę. Dobrze. Czy powiedziałem nie? No. Ale chcę tylko powiedzieć Jaki słuchaczom... Chcę powiedzieć tylko słuchaczom, że... Mm, no, że kobiety kosztują, no i tyle, no. no i, to, I to trzeba do tego przywyknąć, no. Wracajmy do tematu. Nie robię z tego żadnej afery, nie robię z tego żadnego wielkiego halo. Po prostu Marek odszedł, miał prawo do swojej decyzji. Może go to nudziło. Jak, tak samo jak Arek na przykład z podcastu mm, ze mną, który współpracował E, powiedział w pewnym momencie, że go to nie bawi. Nie chce mu się. I już. I odszedł. A no teraz masz no. mnie. No i teraz mam ciebie. Arka mam dochodzącego. Arek przychodzi na godziny. E, co, ważniejsze, mm, co ważniejsze, nie żąda pieniędzy. A ciebie mam na stałe. pod kreską Ciebie mam na powiedzmy, na stałe. Jeszcze kontraktu nie mają podpisanego. Jesteś na probation period. No, a już ten... dostaję kasę, słuchajcie. No, a już dostajesz kasę, nie? Więc, więc tak to wygląda. Choro wyraziłem swoją lekko plączącą się opinię czas na kobietę w podcaście drugą, czyli Gosia Samosia poprosiłem ją, żeby coś nagrała i powiedziała o swojej trójce o tym, co lubi Gosia do tematu przygotowała się bardzo dobrze posłuchajmy z Zielonej Irlandii, z Wyspy za morzami, henna z krajach wspólnoty europejskiej nadaje nie tylko dla orłów Lista przebojów trójki na zawsze zostanie dla mnie niezapomniana. To takie jedno z najważniejszych wspomnień dzieciństwa z Polski. Dokładnie między rokiem 1982 i 1984 wysłuchiwałam z moją kuzynką notowania listy przebojów trójki i głos Marka Niedźwieckiego czarował nas za każdym razem... <tryk> Miałam wtedy takie radio, um, pierw chyba Grundig, z kaseciakiem. A później, mi się wydaje, w 1983 roku dostałam od mojego, um, od mojego taty z Niemiec srebrną Toshibę, radio um, też z, do nagrywania z kasety, na kasetę. I oczywiście zawsze nagrywałyśmy na kasetę różne um, utwory z listy przebojów trójki. Co dzisiaj wydaje się całkiem nie do pomyślenia, ale wtedy to było całkiem normalne. E, tak, ja zawsze bardzo lubiłam grupę Manam wtedy, zresztą do tej pory lubię man Manam. To przychodzi mi na myśl płyta Manamu O, którą mam do tej pory, którą dostałam też od przyjaciół. O, co ty, te zamieszania? O, o, o. Później, jakiej grupy jeszcze? Aha, i jeszcze Perfektu, autobiografia oczywiście, która też była bardzo długo, mi się wydaje, na liście przebojów. Słyszał o nim świat W mej piwnicy był nasz klub Kumpel radio zniósł Usłyszałem brusłej szuz I nie mogłem w nocy spać um, Przychodzi mi na myśl Również Lady Punk Często gościł Na liście przebojów trójki. Który... o tym Republika i Telefony. Jean-Michel Jard często gościł na początku lat osiemdziesiątych w trójkowej liście. Oczywiście trio, niemiecka, wesoła grupa ze swoim da, da, da, zajmowała swego czasu ym, przednie miejsca, listy przebojów. Ach, nie chcę się po prostu wierzyć, że od tego czasu upłynęło 25 lat. To jest naprawdę kupę czasu. Lista przebojów trójki była wtedy na początku lat osiemdziesiątych czymś, czymś wyjątkowym dla nas dawała jakby złudzenie wolności, że przybliżeni byliśmy bardziej do zachodu, słuchaliśmy tej samej muzyki. Niestety, a może na szczęście w 1984 roku musiałam opuścić Polskę w wieku 13 lat, wyjeżdżając do Niemiec, do moich rodziców. A tu w Niemczech bardzo, bardzo brakowało mi trójkowej listy przebojów i przyjaciele przysyłali mi kasety z Polski z urywkami nagrań z listy przebojów Trójki. Mimo, że miałam tylko 3 lata okazję śledzić listę przebojów Trójki, to miała ona niezwykły wpływ na moje dzieciństwo. Ile miałam wtedy lat 11, 12, 13, i nigdy nie zapomnę tych, tych chwil, tych trójkowych wieczorów. Lista przebojów trójki ze wspaniałym Markiem Niedźwieckim, który tworzył swoją osobą, swoim głosem, ten niezwykły klimat na zawsze zostanie w moich wspomnieniach z dzieciństwa w Polsce. Z Niemiec specjalnie dla podcastu, nie tylko dla Orłów, swoje wspomnienia przedstawiła Wam Gosia Nierhaus z podcastu samosia.com, który ukazuje się, jeżeli się w ogóle, ukazuje co dwa tygodnie.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 Ale w tym mieście jest, jest tylko jeden interesujący podcast. Nie, nie tylko dla orów. orów. Nic to dać, nic ująć. Czekaj, znowu muszę nam włączyć nagrywanie, coś nie ten. Coś mi nie idzie. Um, Prze chwilę gosia powiedziała nam, co sądzi o trójce. A widzicie, słyszeliście, raczej moi drodzy łacze, gosia przygotowała się, jak już wspomniałem, do tematu bardzo, bardzo dobrze i wywarło na niej to dość duże wrażenie, może nie odejście Marka, ale słyszeliście, jakie fajne pioseneczki Gosia tutaj nam zaprezentowała. Um, Agnieszko, moja droga, um, lekko ruda, Ech, Ginger. Nie... Nikt do mnie nie mówi Agnieszko. Nikt? Ale, Nikt. To, ale to źle? A znaczy, ja nie wiem, bo jestem nieprzyzwyczajona, czuję się no. obco. Obco, dobrze. dobrze. Ja ostatnio pisałem do kogoś list i pisałem do niego po nazwisku. I potem dostałem opis. Ale nie pisz do mnie więcej po nazwisku. No Ty akurat mnie... masz ładne nazwisko. Ale do mnie nie mów Frau Krause. Ja, naturis. No dobrze, no, Freulin może jeszcze. E, <śmiech> dobrze, chciałem się spytać, czy znasz kolegę Witkowskiego? Nie. To jest podcaster, nic dalej ci nie mówi? ten mm, dzwonek nie dzwoni. Aha, Dobrze, to no, nie warto w sumie o nim wspominać. No ale... Ale dlaczego tak mówisz w ogóle? Nie wolno tak mówić. Lepiej wytłumacz mi, kim jest i co robi. No Łukasz jest podcasterem, który zaczął wcześniej ode mnie, o trzy miesiące. Jest równie albo nawet mniej przystojny ode mnie, jest wyższy, też ma Macintoshę, też ma fajny głos, ale nie ma tak fajnej partnerki do rozmowy. A kim ona jest? Ona jest jego dziewczyną, znaczy się marzena. Znaczy, on nagrywa ze swoją dziewczyną Marzeną, a ja nagrywam z tobą, nie jesteś moją dziewczyną, ale jesteś dziewczyną, ale... jeszcze trochę poplątałeś. Tak, tak, tak. Zatem, no, plątamy się, mamy mało czasu, żeby będziemy... Zatem zapraszamy na to, co Łukasz dla nas przygotował. Nie będzie nic o trójce, ale będzie o tym, co Łukasz lubi słuchać, jak jeździ samochodem, czyli o Detroit Radio, czyli to, co dźwięczy w sławkach, albo w mikrofonach, albo w głośnikach, Łukasza Witkowskiego. Łukasz jest po prostu podcasterem, takim jak ja. Takim normalnym, fajnym człowiekiem, który robi coś. A masz na stronie jego linka? Tak, mam. Polskie Detroit. Sobie tam kliknij i słuchaj. On robi ogólnie bardziej nudne podcasty. On robi takie o Stanach, takie nic się tam nie dzieje w tym podcaście, gada cały czas i, i, i puszcza muzykę taką, taką nudną. A, a, to była, a to była teraz y, trwoga przed konkurencją, ja myślę, wiesz? Mówisz? Tak. Posłuchajmy Łukasza, posłuchajmy Łukasza. Witam wszystkich serdecznie. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski, podcast Polskie Detroit. Filip zadał. Oj, oj, oj, oj, coś, Łukasz, za idzie. Jeszcze raz posłuchajmy, jakieś Czy, problemy techniczne. Witam wszystkich serdecznie. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski, podcast Polskie Detroit. Filip zadał. Coś teraz za szybko Łukasz mówi, oj kurczę, coś tutaj, coś ta transmisja tutaj nie idzie z Detroit, coś za szybko Łukasz, może spróbujmy jeszcze raz, trzeci raz? Witam wszystkich serdecznie. Przed mikrofonem Łukasz Witkowski, Podcast Polskie Detroit. Filip zadał mi pytanie, jakiego radia lubię słuchać? Jakie są radiostacje w Stanach Zjednoczonych? No cóż, w zależności do jakiego miasta się pojedzie, no to e, taka muzyka jest w głośnikach czy w słuchawkach. E, jeśli się jest w Nashville, w Tennessee, wiadomo, że będzie to country. Jeśli się jest w Atlancie czy w Detroit, będzie to muzyka hip-hop, e, muzyka R&B, soul. E, no i tak jak już powiedziałem, ja w Detroit nie mam wielkiego wyboru. Jestem skazany na hity z listy 40 najbardziej popularnych przebojów albo na afroamerykańs afroamerykańskich wykonawców, no i oczywiście muzykę hip hop jest, znalazłem ostatnio bardzo dobre radio, nazywa się NPR, National Public Radio, jest to radio publiczne, ale finansowane przez prywatne fundacje, przez prywatnych sponsorów. Przede wszystkim jest to radio mówione, czyli polityka tego typu rzeczy, ale, ale naprawdę bardzo ciekawe, niesamowicie ciekawe reportaże. Bardzo popularne w Stanach ostatnimi czasy stało się radio satelitarne, radio Sirius, radio XM W takim radiu jest powiedzmy 200, 300, 400 kanałów. Oczywiście żadnych reklam. No i na każdym kanale, każdy kanał jest tematyczny. No, jest kanał Marty Stewart, czyli amerykańskiego guru od gotowania i przystrajania domów. Jest kanał tematyczny poświęcony piłce nożnej, poświęcony futbolowi, poświęcony muzyce bluesowej powiedzmy. Każdy znajdzie Coś ciekawego dla siebie. Jedynym minusem takiego radia jest to, że trzeba płacić miesięczny abonament wynoszący około chyba nie chcę skłamać, 10, może 15 dolarów, no ale e, oczywiście plusem jest e, tak jak powiedziałem, brak reklam e, no i przede wszystkim to, że jakość tego radia jest naprawdę bardzo, bardzo e, dobra. Także tyle na temat radiostacji w Stanach Zjednoczonych. E, nie słucham polonijnych e, e, audycji. E, może dlatego, że nie są nadawane na pasmach FM, tylko na pasmach AM jakość jest bardzo słaba no i przede wszystkim jest bardzo mało tutaj w Detroit polskich biznesmenów, którzy chcą sponsorować takie audycje no i te audycje no niestety tworzone są przez ludzi, którzy tylko i wyłącznie robią to jako hobby czyli tak bardzo się tak bardzo nie wkładają swojego serca w tą działalność w Chicago całkiem inaczej jest dlatego, że bardzo dużo jest tych, tych, tych audycji radiowych i naprawdę one walczą ze sobą, walczą o klienta i naprawdę ich poziom jest wysoki w Detroit, niestety nie. E, no oczywiście słucham też podcastów e, amerykańskich, ale no to na pewno nie są. E, to nie jest już temat radiowy, e, także pozdrawiam Was wszystkich e, z Detroit, e, trzymajcie się, na razie, hej! Aguś, kończymy podcast trójkowo-radiowo-podcastowy. Ale Aguś. No bo na początku mówiła, że nie lubi Agnieszka. Mamy jeszcze na sam koniec, na sam koniec mamy 3 minutki od Tomawka. To jest taki sympatyczny gość, który ma podcasty meteorologiczne, czyli lubię kiedy pada. Dobrze, kończymy podcast dzisiaj radiowo-trójkowo, piosenką, która już kiedyś była w podcaście, ale znaczy dla mnie bardzo dużo, czyli zespół Fury and the Slaughterhouse, piosenka Radio Orchid, czyli... Proszę się wsłuchać słowa. Naprawdę, naprawdę warto posłuchać, warto się skupić. No już, schodź z anteny. Dobrze. A zespół jest niemiecki. To tyle. Dziękujemy. Ho, ho, ho! Nie tylko dla orłów, z Zielonej Irlandii. Kiedy Filip poprosił mnie o nagranie porusłów na temat Marka Niedzickiego, to poczułem się troszkę nieswojo. Bo trochę to zarumiało tak jakbym miał wygłosić jakąś mowę na, na, na, na pogrzebie. Ale na szczęście nikt nie umarł. i Wszyscy mają się dobrze, ale czy na pewno? Odejście Marka Niedźwieckiego z, z trójki to dla wielu ludzi coś zupełnie nie do pomyślenia. Nazwisko nieźwie, Niedźwieckiego jest już chyba nierozerwalnie związane z trójką i nikt nie wyobraża sobie ani istnienia trójki bez Niedźwiedzia, ani Niedźwiedzia bez trójki. Właściwie Niedźwiecki to trójka i, i na odwrót. Tylko ciekawe komu ta rozłąka wyjdzie na złe. Nie tak dawno. Przedstawiciele trójki mówili, że stawiają na znane nazwiska, tak jak Niedźwiecki, Man, czy Kaczkowski, a tu kolejna wpadka i takiego kalibru. Jeśli to nie oznacza śmierci, to przynajmniej koniec jakiejś epoki. Wielka szkoda. A z czym kojarzy mi się Marek Niedźwiecki? Na pewno z zawodowskim wąsikiem, na pewno z wielkimi niedopasowanymi okularami, z Lionel'em Richem, no i... oczywiście, tak jak chyba wszystkim, z listą przebojów programu trzeciego. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy dobre paręnaście lat temu siadałem z mikrofonem mojego magnetofonu marki Unitra przed radiem i polowałem na przeboje lecące z radia. Jak tak dzisiaj się popatrzę to może nie była muzyka naj, najwyższych lotów. A jednak coś w tym wszystkim było i może dzięki temu dzisiaj nie słucham tylko metalu albo tylko rapu albo tylko jakiegoś jednego gatunku muzyki, ale słucham bardzo wielu gatunków muzyki pod warunkiem, że jest dobra. Na pewno dziecki wielkim człowiekiem był i jest. Boję się tylko, że w nowym radiu, który ma charakter bardziej komercyjny, jakoś to rozmieni się na drobne i pewnie tylko patrzeć, jak tuż po oficjalnym transferze w tym nowym radiu, nie pamiętam, jak ono się miało nazywać, chyba Złote Przeboje, wystartuje jakaś audycja pod tytułem na przykład lista przebojów Marka Niedźwiedzkiego, która będzie próbowała odtworzyć charakter i, i, i klimat tej oryginalnej listy przebojów. Ciekawe jest jakimś skutkiem. No i, no i chyba tyle chciałem powiedzieć. To mówiłem ja, Tomek, z podcastu Lubię Kiedy Pada. Podcasting, baby! Nie tylko dla Orłów z Zielonej Irlandii. Magda napisała, że ledwie yy, ukochany wyjechała ona już tęskni. Natomiast Ewa napisała, że słuchając listy z grubsza opanowała wyspy Oceanu Indyjskiego i Oceanii. Yy, w piątek dalsza część nauki to będą morza tego terenu. I najtrudniejsze zaliczenie w tym roku będzie na czwóreczkę. Do usłyszenia w piątek. Pani Ewo, no to trzymam kciuki. Yy, dziękuję bardzo serdecznie. To było 1263 wydanie naszej listy. Yy, spodziewana niespodzianka za momencik. Dziękuję. Do usłyszenia. Marek Nieźwiecki.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 Te tłomy ludzi, którzy pilnują bezpieczeństwa polskiego radia. Ja się przedarłem i palcem wskazującym prawej ręki przycisnąłem niewłaściwy guziczek <śmiech> i się wszystko z, z tego. Jakoś tak się słabo wstawało dzisiaj. Od siebie dodam, że właśnie minęła 12.35. Dobry wieczór w zasadzie. Przyzwyczaiłem się chyba do y, kolejnego dźwięku budzika. Podobno skuteczniejsze są te, które dzwonią dzyń, dzień dzień. Od tych, które dzwonią brr, brr. Zegar się przekrzywił, będę się mylił pewnie. Co tak pięknie szaleści? To prasa, Pani raz Panie Marku, wymyśliłem coś takiego. Może uda się wprowadzić to, że ja po prostu będę wyjeżdżał do słuchaczy na przykład prasy z domu prosto i będę im czytał na ucho. A ja bym tak pod hołderką wprowadzić, to było przyjemnie. Już mamy pierwsze zgłoszenia od osób, które chciałyby, żebyś wyszeptał im jutro przegląd prasy do uszka. Pan Zenon, pan Jacek przychodzi do mnie w nocy. Sen jest czarno-biały, a on jest piękny, jak agent wywiadu w starym radzieckim filmie. Zbliża się do mnie, skrada bezgłośnie niczym dziki kot. Im jest pożądania i niepewności. Chciałem się dobudzić. Powiedziałem, że jestem troszkę zaspany. Nie, nie mogę państwa z tym wstawanie. Metody typu ściąganie kołderki albo polewanie wodą e, państwo raczej nie polecają. W tej sprawie list od pani Beaty z Wrocławia. Moja czteroletnia córka e, codziennie jest budzona do przedszkola przez psa jamnika, który wskakuje jej do łóżka i tak długo liże ją po uszach, aż się... Obudzi, Uwielbia to. To może by tak któregoś dnia kawałeczek kiełbaski do uszka, ale by się piesek ucieszył. Jak to się stało, że nie zagrało? Ech, no co, to musi ktoś zadzwonić. Alo? Allo. A dlaczego nie ma słuchacza do diabła? Halo? Słuchaczu? Słuchaczu, żeś ty... Halo! Halo! Moje dzień dobry! Program trzeci, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jarek z Nowego Dzwoni. Proszę pana, ja... Z Nowego Panie, Dworu Sącza? Nie, z Nowego nad bitwą. Skąd pan dzwoni? Z Cielego Pola. Dzień halo? dobry. Panie Wojciech humanie, ja słyszę pana szybciej w słuchawce niż w radiu. No bo jestem szybki. Ale panów jest dwóch. Ja i mój brzuch. Proszę pomyśleć, co łączy zęby i buty? Co robimy z zębami i co robimy rano z butami? No, wkładamy. Won z wami, napisał do nas pan Olgierd. Won z panem, panie Olgierdzie. Bóg zapłać za dobre słowo. Czas na pogodę spod Tater. Halo, Zakopane? Jak się tak pogoda, to ta, to ta pogoda, że tak piździ ja, brzydko pogoda. ja. Dzisiaj jedna pani panie, panie, radzą, ma mnie zadzwonią. Mówi, proszę pana, czy ja mogłabym z mężem... No co miałem odpowiedzieć? Ja może oczywiście to? Może oczywiście. To w jakimś sensie służy przyjemności naszego przyjaciela. Przedmiot tajemniczy to może być przyjaciel i przyjaciółka. Tutaj płeć jest y, mniej ważna. Bardzo pięknie powiedziała coś posłanka Labuda, że dla niej nie ma różnicy między penisem a uchem. No to dlaczego minister Kalisz przyszedł do sobie w spodniach, a nie w nałóżnikach? Czapka może zostać. Jeżeli mówimy, włożył sobie na głowę kolejarkę, to, to chyba wiemy, że chodzi o czapkę, a nie o kobietę. Różnie bywa. Mąż oglądał pornografię i potem próbował zrealizować to w życiu małżeńskim. W związku właśnie z pewnymi gwałtownymi przejściami miłosnymi, Troszkę mi się pobrukały moje czarne ruskie koronki. Marek Zieleniewski z tygodnika wprost i Wiktor Legowicz. Zapominamy o pewnej osobniczce o imieniu Smerfetka. Myślę, że ona że jest słowo bardzo wydajna. Czy pan poseł przyznałby rację, że rządzi polską koalicja AWS i Unia Wolności zawsze dziewica? Kojnacki małpa, Wasowski małpa, Czapińska małpa, Niedźwiecki też małpa, Numer małpa, Man małpa, Szymkowicz małpa i Sztąpkę małpa, Ogórek małpa, Jedchon. małpa. Pamiętajmy, że nie są, to, nie są to miłośnicy kanarków ani złotych rybek. Z tym trzeba skończyć. Zwierzęta prehistoryczne do Parku Jurejskiego. Nie mój koń, nie mój wóz, malowane jajka wióz. Nie mam konia z rzędem. Z tatarem możemy się pożegnać. Chwilowo tak. Jak usunąć ślady moch na czarnym pienni? Rząd rosyjski przyjechał z deklaracją, kura jest ptakiem. A kura jest ptakiem? W rozumieniu niniejszej ustawy, rak jest rybą. Coś takiego dziwnego zrobiło mi się na ustach. Jak się mocniej uśmiechnę, to mi pęka. Będę dudnił, bo mam zatorowane torowiska. Jak, jakiś ból jest, achilles, mięsień dwugłowy, kolano. Tylko do lasu. Ty widzisz krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo. No cóż, czas do okulisty ruszyć, co by poradził coś na tę e, przypadłość wzrokową. Nie słyszę, czy pan słyszał. Pole nie może osłabiać słuch. Jeżeli śniegu nie będzie, urządzimy slalom biegany przy dolnej stacji wyciągu na szrynicę. Bez A po raz... tak, będziemy zbiegać na... między Nie, to nie tylko zbiegać, tej... właśnie po raz pierwszy w historii ten slalom będzie nie tylko z górki, ale i pod górkę. Również organizujemy pierwsze zimowe mistrzostwa słuchaczy trójki w pływaniu. Tego bez sam... wody. A wiesz, że to jest pomysł? Każdą chorobę można wyleczyć, ale nie u każdego. Ale wydaje mi się najważniejszy, żeby człowiek wolny był jak w tak. Zresztą tego samego zdania są bitelsi. I tego samego zdania jest sam ptak. No tak. Byłem tydzień w szpitalu na operacji drobnej, ale nie widziałem, że przy okazji wycięli mi trochę mózgu. Boże, matko urodziłaś debila. Trzeba zakitować szparę. Trzeba przyrządzić kit, biorąc cztery ćwierci świeżego twarogu i jedną część niegaszonego wapna. Pan notuje? Wczoraj wieczorem do oficera dyżurnego komisariatu zgłosił się 50-letni mężczyzna, który opowiedział o egzorcyzmach odprawianych nad kolegą w Człuchowie. W trakcie tych egzorcyzmów mężczyzna stwierdził, że kolega nie oddycha. Z ciałem przebywał w pomieszczeniu jeszcze półtora dnia, czekając na oznaki życia. Gdy ich nie zauważył, postanowił wyjechać z miasta. W ten sposób znalazł się w Toruniu, a następnie w komisariacie. Czy jest prawdą, że obaj mężczyźni byli lekarzami? Jest to prawdą. To Andrzej Herman, zarządca komis komisaryczny. Oskarżony o współudział w korupstwie rządu. Za kilka tysięcy funtów sprzedał podeszwy w butach. Sztywność poprzeczna. To jest sztywność wyrażona w tym, że z narty bardzo trudno zrobić śmigło. Pan Sys się palec i opowiada. 327. Tyle głosów przewagi nad George'em Bushem Juniorem ma Albert Gore w stanie Florida. Nie, ma George Bush Junior nad Albertem Gorem. Czy jesteśmy przygotowani na inwazję z Marsa? Policjanci zwalczający przestępczość narkotykową zlikwidowali międzynarodowy szlak przemytu narkotyków, biegnący z Litwy przez Polskę Panie do... Zwyżku! No chciałem Pani coś dać. Ale ja chcę o Marsie! Roz... Jestem. Dzień dobry. Tak, kochanie, powiem, powiem o sponsorach i pożegnamy się. Muszę powiedzieć. Na koniec. Chciałeś coś dodać? Chciałbym wziąć moje karteczki. Bardzo proszę, dziękuję. 8 po 8, 8. 6 po 18. W Radomsku tamtejszy Famek zagra z Amiką, która broni pucharu. We wronkach było 5 do 3 dla Amiki, 5 do 3 dla kuchenki. A Radomsko to krzesła gięte, zatem kuchenki grają z krzesłami giętymi. 21 listopada 1694 roku, nie przebrnę chyba, czyli 306 lat temu urodził się Voltaire, francuski pisarz, filozof i historyk. W 1877 roku, to może ja wyjdę... 135 lat temu urodził się Rud Rudyard Kipling, brytyjski piłkarz, y przepraszam, pisarz, autor słynnej księgi dżungli, no laureat Nobla w 1907 roku. 56 lat temu zmarł Romain Roland, francuski piłkarz, y pisarz. O 10% podrożało CSS, a o ponad 9% BWR i PKBEX, a, a także notowane z redukcją sprzedaży i grup. Złoty... Przepraszam. To może ja dokończę? Tak? Nie potrafię tak szybko. Dobrze. Informacje. Marcin Łukawski. Początek tygodnia przyniósł kontynuację spadków. WIG stracił dziś na wartości 3,2%, natomiast WIG 20 aż 3,8%. Brak pewności ucieczki. Czy może pan łaskawie mnie przeszkadzać? Panie pośle, Otóż po... cały czas panu nie przeszkadzam. Pomagam panu. Proszę mi nie pomagać, ja sobie daję radę. No, ale pan przed chwilą powiedział nieprawdę. To jak my, pan my mówi, to jak mi pan, pan, pan jesteśmy, zarzuca nieprawdę, jesteśmy, to pan musi jesteśmy, wiedzieć, co pan, jest, pan, pan jest, mówi. Pan, Dobrze, panie pośle, no konkretnie właśnie ten joje, podstęp straszny tutaj. Panie redaktorze, panie redaktorze, jest jedna rzecz Bagno, bagno i do tego jeszcze sztorm. Wszystkiego dobrego.